Trawiły ją wyrosłe z maleńkich do gigantycznych rozmiarów swary, rodzajów broni i pułków, rywalizacje generałów i właśnie poszczególnych pułkowników. Te rozbieżności unicestwiły siłę, która trzymała z dala od polityki nie wysyłająca swych przedstawicieli na gościnne występy w inne dziedziny, nie angażująca swych ludzi w sprawy, których charakter społeczny, nieraz bardzo zawiły, umykał zupełnie spod ich rozumienia, mogła była odegrać w groźnym momencie swoją rolę na rzecz pokoju wewnętrznego. To wszystko tyczy się jednak, podchwytuje po chwili dr Maranion, przeszłości. Jeszcze kwestia, w której pragnąłbym znać zdanie pana. Był pan jednym z głównych świadków z dire upadku monarchii pokojowego nastania republiki. Czy prawdą jest, że generał Sanjurjo przyczynił się w sposób bardzo decydujący do tego wydarzenia? Zupełnie ścisłe, odpowiada mój rozmówca, ścisłe w tym, że nazajutrz po wyborach gminnych z dnia 13 kwietnia generał Sanjurjo, szef Guardia Civil, której siłę policyjną pan dobrze zna, zameldował swemu szefowi, że nie może za nią ręczyć. Ta siła odpadła. Armia, mówiliśmy już o niej. Król mógł się tylko zastosować do faktów dokonanych. To w pana madryckim mieszkaniu, jak o tym pisały wówczas dzienniki, odbyła się rozmowa delegatów króla z szefem rządu tymczasowego Alcalą Zamorą. Tak, Alcala Zamora zatrzymał się u mnie. O drugiej po południu hrabia Romanones, człowiek, którego bardzo szanuję, przybył z polecenia króla. W ciągu godziny wszystko zostało uzgodnione. Abdykacja, przekazanie władzy, wyjazd. Karabia Romanones odjechał na zamek. Doktor Maranion opowiada o tej chwili, bądź co bądź historycznej. I dodaje jeszcze, Rozmawialiśmy z nim we trzech: Alcalá Zamora, Ortega i Gasset, ja. Wszyscy poszliśmy po kolei na wygnanie. W tym momencie opowiadam doktorowi Maranion historię, która powinna go zająć. Kilka tygodni temu, wieczorem, w Madrycie zaszedłem do telefoniki. W centrali dla dziennikarzy siedziało paru Hiszpanów i cudzoziemców. Na mój widok zamieniono złośliwe uśmieszki i ktoś rzekł – oho, zdaje się, że po Finlandii przyszła kolej na Polskę. Wiedziałem, że dwa dni temu przeprowadzono rewizję w ataszacie finlandzkim i aresztowano tam szereg uchodźców politycznych i znaleziono pewną ilość broni. Niemniej nie wiedziałem, jaki związek może to mieć z Polską. – Jak to, pan nie czytał dzisiejszej Klaridat? – odpowiedziano – Twierdzi, że w poselstwie polskim ukrywa się dr Maranion. Odpowiedziałem, że nic o tym nie wiem i twarze nie przestawały być złośliwe. Ale dodałem coś jeszcze. Oto, że nie tyle jest dla mnie nowiną, iż dr Maranion mieszka właśnie u Polaków, ile zdumiewa mnie co innego. To, że człowiek, o którym od lat słyszałem za granicą jako o jednym z twórców Republiki, musi się dzisiaj w ogóle ukrywać... Przestano się potem i pytać, i uśmiechać. — Jeszcze jedna historia z tych smutnych czasów — odpowiada dr Maranion. — Oczywiście, że nie ukrywałem się w żadnym poselstwie, nie szukałem żadnej protekcji, która by mnie wyłączała spod władzy i odpowiedzialności legalnej i normalnej. Ale podczas madryckiego terroru, gdy pozostawałem na moim stanowisku w szpitalach i klinikach, Bóg jeden wie, czego byłem świadkiem, moja rodzina zamieszkiwała dom pozostający pod opieką Waszego poselstwa. Nie było to oczywiście żadne schronisko eksterytorialne. Po prostu bezpieczeństwo było tam bardziej prawdopodobne dla kobiet i dzieci. Później jednak wobec zbliżania się nacjonalistów chciano mnie ewakuować urzędowo do Walencji, jak to uczyniono z szeregiem intelektualistów. Odmówiłem. Wówczas to ukazała się sympatyczna notatka z Claridad. Pan ją zna i ja ją znam. I przypomina pan sobie, że w tej notatce, poza wzmianką, iż ukrywam się w polskim poselstwie, było coś jeszcze. Informacja, że nazwisko doktora Maranion odnaleziono na listach falangistów. Pan wie, jak bardzo było to dalekie od prawdy. Pan wie także, co taka notatka oznacza w warunkach dzisiejszych. Pan wie, co się chce zrobić z człowiekiem, gdy się o nim w ten sposób pisze. Pan rozumie, co mnie czekało. Człowieka, który mi mówił o 36 tysiącach rozstrzelanych, których ciała przeszły przez szpitale i kostnice Madrytu, nie przechodzi dreszcz trwogi. Na twarzy tego republikanina i lewicowca odbija się tylko pogarda dla kłamstwa, smutna litość dla denuncjanskiego, a niewątpliwie niestety oszczerstwa. Trzy dni później zdołałem opuścić Madryt, potem Hiszpanię. Nawet dostałem misję. Jestem na obczyźnie, na wygnaniu. Milczenie. I znowu podnoszę. A teraz co pan myśli, że nastąpi? Nie jestem prorokiem, proszę pana. Niech mnie pan nie pyta, co będzie. Jestem lekarzem. Walczyłem doprawdy całe lata o postęp w moim kraju, o wolność, o zniesienie kary śmierci. I właśnie dlatego, że kiedyś krzyczałem i protestowałem po straceniu Ferrera, protestuję i wzdrygam się wobec zgrozy i zbrodni rozlanej po Hiszpanii. Wszystko w niej jest rosyjskie. Musiał to pan widzieć. Nie może pan przeczyć. To już nie oficerowie i broń rosyjska. To moda i duch rosyjskie. To rosyjskie czapki. To twarze mongolskie historycznych wozów Rosji. Patrzą na nas z plakatów na murach Madrytu. To rosyjskie nazwy dawane batalionom milicjantów. 36 tysięcy ofiar Madrytu przeszło przez moje ręce. Niech pan mnie o to nie pyta. Prawica popełniła błędy. Nie rozumiała ani trochę wypadków. Zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia społeczne. Ale wobec takiej sytuacji, dla liberała, który liberałem był całe życie, dla republikanina, dla człowieka, który sam własnymi oczami i rękami nurzał się w tym wszystkim, oglądał okropieństwa Hiszpanii, nie ma dziś innej postawy możliwej. Memu krajowi mogę życzyć dziś przede wszystkim powrotu do ładu. A ta moja nadzieja jest w Burgos. Człowiek zatrzymuje się, jakby przeszedł przez kryzys niezmiernie ciężki, ale jakby zdołał opanować i ów kryzys. Spogląda na mnie, wstaje, patrzy w dal przez okno. Spokój wieczoru w Paryżu, cichy spokój wielkiego miasta, podnosi się ku nam z ulicy. O czym może myśleć w tej chwili dr Gregorio Maranion, jeden z twórców Republiki Hiszpańskiej? Dorzuca jeszcze zdanie, które notuje że zamiast zwalczać dyktaturę, socjaliści i anarchiści dali wolną rękę Primo de Riverze. Nawet z nim współpracowali, jak to było w wypadku samego Largo Cavallero. Cavallero, zanim stał się hiszpańskim Leninem, odegrał rolę analogiczną poniekąd do naszego Jędrzeja Moraczewskiego z zzz w BBWR. I znowu patrzy na miasto w ten spokój. Wydaje się, że ten spokój wdycha w siebie jak powietrze rozlewa po ciele, wchłania. Nie ma go dosyć. Po nocach przerywanych odgłosem strzałów, po miesiącach widoku kostnic, codziennie zapełnionych świeżą koźbą, po tych 36 tysiącach, które mu nie schodzą z pamięci. Między tamtą Hiszpanią a tym człowiekiem wyrosła ściana, wyrosła barykada, barykada trupów. Oglądając się za siebie, ten człowiek nie może patrzeć inaczej jak przez krew, jak przez tę barykadę. Całym ciężarem Legła już na jego sądzie. I ona go odgradza. Dziś włączając do książki wyznania jednego z najpierwszych twórców Republiki Hiszpańskiej, tak w srodze zawiedzionego, nie pragnąłbym rzecz prosta przyjmować w pełni jego tezy, ale nie śmiałbym także pozbawiać głosu człowieka, który tych wypadków był tak blisko. Los Gregorio Maraniona, los Rodzianki, los Kierenskiego jest klasycznym losem ludzi, którzy wierzą jeszcze w możliwość bezkrwawych rewolucji, a potem dopiero widzą, jak w srodze ich zbudzono. A takich jest więcej niż się myśli. Może jesteśmy nimi my sami. W zielonym Euskadi. Proboszcz wśród czerwonych. Pierwszą osobą, która na tym hiszpańskim statku zwróciła naszą uwagę, był ksiądz. Ksiądz w najzwyczajniejszej sutannie, w czarnym, wytartym nieco płaszczu, w szerokim księżowskim kapeluszu używanym w Hiszpanii i Francji. Opasany był szerokim sukiennym pasem, przypominającym jezuicki. Wszedł na Severino Asarte w chwilę po nas. W dużej kajucie na pokładzie było już kilkanaście osób, przeważnie kobiet i dzieci. Zrobiliśmy księdzu miejsce koło nas i wdaliśmy się w rozmowę. Severino Asarte miała odpłynąć o trzeciej, ale nie odpłynęła. Z kolei wszedł wysoki postawny Hiszpan w sportowym ubraniu cywilnym o kroju kurtek Armii Angielskiej. Po chwili wyciągnął z kieszeni kawał kolorowej materii, rodzaj zaginanych żółtych pluskiewek i dłuto i zaczął tym dłutem przekłuwać oporne sukno swej kurtki. Dzieci przyglądały się uważnie. Niedługo potem ów kawał kolorowej materii był już przytwierdzony do ubrania. Poznałem odznakę komisarzy politycznych Czerwonej Armii Hiszpańskiej. Ksiądz widział, że zwróciłem na nią uwagę. Zdążyliśmy mu zresztą powiedzieć pokrótce o moich dotychczasowych peregrynacjach po Czerwonej Hiszpanii i obecnym celu podróży. Pogrzebał w dużym portfelu i wyciągnął jakąś nową odznakę z białymi literami i krzyżem na czerwonym tle. Odznaki tej nie spotkałem dotąd na żadnym z frontów hiszpańskich. Ksiądz powiedział mi, że jest to odznaka kapelana przy oddziałach wojsk baskijskich. Przez chwilę obie odznaki, komisarza politycznego i kapelana wojskowego, dzielił tylko drewniany blat stołu. Komisarz polityczny, udający się na front baskijski, patrzał najzupełniej spokojnie i uprzejmie, niczym na swego kolegę, na księdza z odznaką kapelańską. Są armie na świecie, które mają kapelanów i są armie, które mają komisarzy politycznych. Pomyślałem, że armia najnowszego w świecie półpaństwa jest pierwsza, która posiada tych i tamtych. Severino Asarte zaczęła przepływać powoli szerokie ujście rzeki, które sprawia, że port Bahony leży właściwie głęboko wewnątrz lądu. Rozmawialiśmy z księdzem. Mówił z namysłem, pościągliwie, ale pewnie. Jechał teraz z Paryża do kraju Basków do Euskadi, w ich mowie na misję. Na misję? No tak, odpowiedział ksiądz. Przecież teraz jest Wielki Post. Chyba w Polsce kraju nie mniej znanym ze swego katolicyzmu co kraj Basków, także w ciągu postu są misje i rekolekcje. Mojej żonie, towarzyszącej mi od Bachony, omal nie wyrwała się uwaga, że sytuacja w Polsce jest jednak nieco odmienna od sytuacji w Euskadi. Naprzeciw nas siedział komisarz polityczny, taki sam, jakich mają armię sowiecka, chińska, rewolucyjna, jakich miała armia węgierska Belikuna. Ksiądz narzucał posłuch swym słowom. Nie mówił nic o polityce, kościele, sytuacji, a tylko wyliczał. Od lata miał już w Euskadi tyle, a tyle misji kaznodziejskich. Bo na Matkę Boską w sierpniu i we wrześniu, potem Triduum świętej Teresy, potem przed świętym Michałem, potem Adwent, potem Boże Narodzenie. Rok kościelny, mający swoje święta i swoje pamiątki, rocznice odległe swych zwycięstw i ofiar, dni swych bohaterów i żołnierzy, przesuwał się przed nami, nakładał się na wspomnienia wojenne, frontowe, madryckie z tego właśnie czasu. Ksiądz mówił o tym z taką prostotą i pewnością, jakbyśmy właśnie jechali razem bryczką po drogach jakiejś Lubelszczyzny, a on sam był księdzem proboszczem z Piotrowic czy Żabiej Woli i opowiadał nam o swych parafialno-duszpasterskich pracach. Niemniej nie był to zwykły ksiądz. Przy ciężkiej, topornie ciosanej budowie ciała, przypominającej czasem krępego chłopa, Uderzało niezawodne wykształcenie, opanowanie, przemyślenie. Mówił dobrze po francusku i spędził szereg lat we Francji. Był superiorem swego zakonu w prowincji baskijskiej. Zakon ten, nieznany mi dotąd, nazywał się zakonem synów najświętszego serca niepokalanej Marii Panny. Gdy wybuchła rewolucja, ksiądz Urrutia, tak się nazywał, pojechał z listami polecającymi rządu baskijskiego do Asturii. Kto wie... Że czerwone Asturie były jednym z najgorętszych kotłów rewolucji, że nie ustępowały w niczym Barcelonie, Madrytowi, Maladze, zrozumie nasze zdziwienie. Ksiądz nie mógł tam pojechać w sutannie. Pojechał w zwykłym ubraniu, aby wydostawać z więzień czy schowków swych zakonnych braci. Władze asturyjskie stawiały początkowo opór, godząc się na wypuszczenie tylko basków, rezerwując sobie asturyjczyków. Niemniej podróż tego księżowskiego Orfeusza po marksowskim piekle powiodła się. Powyciągał z więzień lub ukrył wszystkich swych braci. Ponieważ przyjechał tam w najbliższych dniach po wybuchu, udało mu się to wszystko stosunkowo dobrze. W więzieniu był tylko jeden z księży. Inny zmarł na wolności wskutek choroby, której przebieg obecne wydarzenia mogły oczywiście przyspieszyć, ale go nie spowodowały. Ksiądz Urutia odbywał potem swoje misje kaznodziejskie, jeździł do Francji i do Paryża. Mam wrażenie, że ksiądz Urutia miał jeszcze jedną wtedy misję, o której nam nie mówił. Kontakty z episkopatem francuskim, może z Rzymem. Nagłe rzucanie statkiem przerwało na całych godzin osiem wszelkie rozmowy. Wypływaliśmy z ujścia Aduru na ocean. Nie napisałem jeszcze, że Severino Asarte, dawny prywatny jachcik od wycieczek w pogodę wzdłuż brzegów, była wprawdzie wyposażona w potężny stosunkowo motor, ale tak mała, że z trudem odnaleźliśmy ją w porcie, schowaną zupełnie za flankiem średnio dużego handlowego brygu. Popatrzyliśmy wtedy na tę łupinę i zrobiło się nam, jak to powiadają na Litwie, obojętnie. Od Bachony trzeba było od razu walić na pełne morze, czyli najdalej od Irunu i San Sebastian, zajętych przez nacjonalistów, byle się przemknąć przez sieć blokady. To pełne morze o tej porze roku jest w dodatku szczególnie burzliwe. A sartą zaczęło rzucać w zupełnie nieprawdopodobny sposób. Kładła się zupełnie lub wpadała w ogromne wyboiste leje. W godzinę później byłem rozbity, w wpółprzytomny. Było to tym smutniejsze, że Hiszpanie, również chorując, Znosili to wszystko znacznie lepiej. Nasz proboszcz wśród czerwonych oczywiście nie chorował wcale. Mówił sobie spokojnie brewiarz. Leżałem lub stałem na pokładzie zlewanym przez strugi deszczu lub bryzgi pian przewalających się falami przez burty. Statek nie tylko skakał, śmigał zygzakami po morzu jak odbijający się od fal płaski rzucony kamyk. Z mego miejsca widać było wyraźnie marynarza przy sterze na wyniosłości pokładu. Stamtąd ogarniał widnokrąg i kierował statkiem. Jego głowa w grubej kominiarce, popularnej dziś w armii hiszpańskiej jako Bonnet rus odwracała się to ku jednej, toku drugiej stronie. Wobec fal skaczących wysoko można było nie zauważyć w porę nieprzyjaciela. Widziano go zresztą nieustannie. Najpierw od brzegu iżano trzy niewielkie punkciki. Asarte znała je już jako brygi rybackie uzbrojone teraz w działaj patrolujące po brzegach nirońskich. Momentalnie rzuciła się jeszcze dalej na pełne morze. Po pół godzinie z odrętwienia wyrwał mnie nowy niepokój na statku. Oto po prawej stronie ukazały się dwa rosnące szybkopunkciki. Nie ulegało wątpliwości, że to są okręty, duże okręty i że tu stoją. Po chwili wiedzieliśmy ponadto, że są to okręty wojenne. Na statku rozległy się głosy, żeby wracać. Istotnie, jeśli to były okręty powstańcze, sytuacja była ciężka. Skręcać ku brzegom oznaczało tyleż, co wpaść pod obstrzał ominiętych niedawno stateczków. Ominąć okręty, rzucić się jeszcze dalej na pełne morze, było dla Severino Asarte małego jachciku niebezpieczną przeprawą. Co będzie zresztą, jeśli okręty wojenne ruszą w pościg i ze swymi potężniejszymi niż nasze motorami zaszczują jacht na pełne morze? Przypomniałem sobie na moment pewien zwrot użyty w przepustce wystawionej na nasze nazwiska przez konsulat Euskadi w Bachonie. Zwrot opiewał, że udajemy się w podróż porsu risco i quenta. Ale i tym razem risco i quenta, ryzyko i rachunek wyszły jeszcze na naszą korzyść. Okręty wojenne były francuskie. Przemknęliśmy się uspokojeni obok szarych kadłubów, na których krańcu trzepotała wyraźnie malutka tricolor. Potem zaraz wszystko zapadło z powrotem wilgoć, deszczu, szarość chmur, morza i rzucanie po falach. W ten szary dzień weszła noc jakby jaśniejsza. Po kilku długich godzinach po lewej stronie zbliżył się ląd. Błyskały z daleka światełka. Płynęliśmy już przy brzegach Euskadi poza legalnym zasięgiem białych. Trwało to długo, aż po prawej stronie zamajaczył nowy kontur lądu. Bilbao leży w zatoce, która głęboko, jak bajońska, wrzyna się w ląd. Światła latarni morskich, potężne, zielonkawe reflektory, poczęły śmigać po nas. Upewniano się, kto zacz. Załamaczami fal zrobiło się spokojniej. Jakiś głos zaczął przez tubę nadawać kierunek naszej jeździe, celem uniknięcia założonych u wjazdu min. Wjeżdżaliśmy w szeroki górski amfiteatr, lśniący światłami, jakby nie było tu wojny. W basenie stał duży statek, jedyny okręt wojenny rządowców w tej stronie. Ktoś opowiedział nam, że oczywiście statki powstańcze dobrze widziały Asarte. Ale były to wszystko dawne łodzie rybackie, poprzerabiane na wojenne, powolne. Asarte z dobrym motorem mogła uciec przed każdym z nich. Gorzej, gdyby na tych wodach pokazał się powstańczy statek wojenny. Marynarz wydobył gazetę bilbaońską. Były w niej odrysowane ciemne kontury kilku jednostek floty powstańczej – Almirante Servera i Canovas del Castillo. Gdyby z Morza Śródziemnego wpłynęły na te wody lub gdyby Asarte nieostrożnie zbliżyła się do tamtych brygów, mogłoby być niedobrze. Była pierwsza w nocy, gdy dobiliśmy do brzegu. W drewnianej hali ze świeżych desek odbyła się kontrola, dość niewprawna i powierzchowna, bardzo uprzejma. Kiedy wyłoniły się jakieś trudności paszportowe, wdał się w rozmowę nasz ksiądz i to poskutkowało. Ponieważ przybiliśmy do brzegu w Las Arenas, willowo nadmorskiej przyległości Bilbao, odległej od niego o kilkanaście kilometrów i ponieważ tramwaje nocą nie chodzą, wynikły z kolei trudności z noclegiem. Ksiądz okazał się znowu wszechmocny. Wraz z nim i jego znajomym z urzędu celnego przeszliśmy do sąsiedniej bardzo ładnej willi zajętej przez celników. W pokoju, który nam dano, brakowało nieco mebli, ale panował porządek. Nad łóżkiem wisiał duży obraz Matki Boskiej Bolesnej, na co ksiądz zwrócił nam uwagę. Rano raz jeszcze ofiarował się ze swą pomocą, biorąc nas do samochodu i odwożąc ze sobą. Pokazał, przejeżdżając kościół, którym tegoż rana odprawił mszę świętą i najwidoczniej podkreślił nam, jak mógł, wolność kultów zachowaną przez Euskadi. Przejechaliśmy przez miasto fabryczne, źle zabudowane, nieładne, wciśnięte między góry zieleniejące wiosenną trawą, a sady zaczynające kwitnąć. Ksiądz złożył swoje rzeczy w plebani małego kościółka z zakrystią jak wszystkie zakrystie. Właśnie paru księży modliło się po mszy. Odjechaliśmy do centrum miasta, gdzie nad gmachem wielkiego hotelu wisiały dwa sztandary Republiki Hiszpańskiej i Kraju Basków. Na prędce utworzona gwardia w ciemnogranatowych mundurach, z czerwonymi wyłogami i w ogromnych beretach, trzymała warte. Na nasz widok, a raczej na widok naszego księdza, sprezentowano broń. Przeszliśmy korytarze pełne ludzi, zadymione. Lśniły tylko nowe witraże w klatce schodowej, noszące już owieńczony dębem herb kantonów baskijskich. Przeszliśmy do apartamentu, nad którego wejściem widniało Jefe de Relaciones Estranjeros, Szef stosunków międzynarodowych młodego państwa. Było to coś pośredniego między Bekiem, Przeździeckim i Święcickim. Nieco minister spraw zagranicznych, trochę szef protokołu, trochę szef prasowy. Nazywał się Bruno de Mendiguren. Przyjął nas po chwili w swoim gabinecie. Był ze swym sekretarzem na ty, a do nas zwrócił się z najbardziej ujmującym, szczerym i prostym uśmiechem, jakim kiedykolwiek zwracał się do ludzkości szef prasowy jakiegokolwiek państwa. Nie miał lat trzydziestu, a wyglądał na mniej. Obrączka na palcu z trudem podtrzymywała powagę tego młodocianego dostojnika. Przypominał może nieco z rysów twarzy Edwarda VIII. Nam jednak przypominał w dziwny sposób różne nasze akademickie władze z bratniaków, bibliotek słuchaczy prawa, męs akademickich. Nad jego biurkiem wisiała fotografia innego młodego człowieka. Mógł mieć lat 33, 4. Wyglądał tak właśnie jak wygląda, fotografując się po raz pierwszy po swoim wyborze jakiś kurcjusz, wisłocki czy dębiński, jak prezes bratniaka. Był to prezydent Euskadi. W korytarzach barcelońskiej Generalitat widziałem ludzi takich, jakich widuje się w dymie kawiarni, w gwarze niekończących się rozmów na niezgłębione tematy. Ludzie ci byli ministrami rewolucyjnej Katalonii. Z limuzyn przed Pałacem Ministerstwa Wojny w Madrycie, gdy szedł od Hetafe huk armat, wysiadali, ociężali i podstarzali politycy partyjni Caballero, Prieto, Azania, Del Bajo, wieloletni redaktorzy i posłowie, dla których ciężar wydarzeń, wielkość odpowiedzialności i władzy przyszła po społu z siwizną i tyciem, początkiem sklerozy, za późno. To samo brzemię władzy opadło tutaj na ramiona młode, prawie młodziutkie, pewno za słabe. Te ramiona może się pod tym ciężarem ugną i złamią. Może dojrzeją i okrzepną. Nie wiemy. Zobaczymy. Na razie jest to jedyna część Hiszpanii, gdzie to, co doszło do głosu, to, co rządzi, jest pokoleniem młodym, pokoleniem moim. W Polsce to pokolenie skrępowano nawet w dziedzinie rządzenia bratniakami. Tutaj, w Euskadi, ono kieruje państwem. Napisałem państwem. Czy nie przesada, gruba przesada? Co im dał Madryt w dniach, gdy w Gran Bija waliły armaty generała Franco? To była tylko autonomia. Nieco więcej od tego, niż ma u nas Śląsk. Trzepoce się nad tym, to prawda, sztandar nowy o podwójnym krzyżu, zielonym i białym na czerwonym tle. Jest herb heraldyczny z jakimiś drzewami, wieżami i górkami. W swym wieńcu hieratycznym dębowych liści. Jest ten prezydent, który w swym orędziu nazywa siebie prezydentem wszystkich Basków. Ale takie państwa między rokiem 1918 a 21. rodziły się i nikły na Krymie i we Lwowie, na Kaukazie i nad Donem Kozackim. A to jest tylko autonomia. To prawda, ale prawdą jest jeszcze co innego. Prawdą jest, że ten autonomiczny kraj wykonywa władzę państwową, choćby dlatego tylko, że jest zupełnie odcięty od szamocącej się wśród własnych trosk stolicy państwa. Prawdą jest, że ten kraj ma dziś swoją armię, swoje karabiny i pułki, swój front, że na tym froncie walczy o całość swego terytorium. Prawdą jest, że jednocześnie na zapleczy organizuje na nowo rozpadłą władzę, jak my, Łotysze czy Estończycy organizowaliśmy w roku 1918. I prawdą jest, że jadąc minęliśmy czerwony sztandar nad lokalem komunistów, a także księży wychodzących z kościoła, a tej wspólnej możliwości nie ma jak Hiszpania długa i szeroka. Gdybym tutaj przyjechał z Europy, może bym tego nie rozumiał, ale przyjeżdżam z Hiszpanii. Wiem, jakim trudem i jakimi wartościami buduje się ład w ogniu rewolucji. Widziałem w Katalonii rządy ludzi z kawiarni, w Madrycie rządy ludzi z partii, którzy nie umieli zatrzymać niszczenia. W tej chwili właśnie taka władza z ów Bek, Przeździecki, Święcicki, Bruno Mendiguren podaje mi jakieś zdjęcia czy materiał informacyjny. Wykonywa taki sam ruch, jaki by w podobnych warunkach wykonał może Święcicki w prezydium Rady Ministrów. Może Skiwski w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, może inny urzędnik. Ale ja wiem dobrze, ile wysiłków uprzednich, licznych, ogromnych musiało się złożyć na to, żebyśmy tu siedzieli wszyscy, ksiądz Urutia, my przybyli morzem i wreszcie ten młody chłopak i żeby mógł wykonywać tak spokojnie w kraju zalanym rewolucją taką normalną, urzędową czynność. Starsi od Helady Okna naszego pokoju wychodzą jednocześnie na szeroki plac i wąską uliczkę. Szeroki plac wdziera się ramię wielkiego kanału. U kamiennej bariery nadbrzeża kołyszą się duże barki, czernieją podniesione teraz do góry dwie połowy zwodzonego mostu, który rozchyla się, aby przepuścić aż dotąd do środka Bilbao statki handlowe z portu. Małą, ciasną uliczkę zamyka gotycka wieża i wielki portal kościoła. Drzwi w tym portalu nie zostały ani spalone, ani zamurowane. Są otwarte. Żadne z gotyckich żebrowań nie zczerniło się innym dymem jak dymem kadzideł, nie zarysowało inną szczerbą jak własnej starości. Kamiennym świętym z portalu nie ucięto błogosławiącej ręki. Daleki ocean co dnia swoim przypływem podnosi wody w Bilbao, ale niedaleka rewolucja nie przeszła wąskim kanałem tej uliczki. A przecież przeszła. Z domu między mną a kościołem powiwa duży płat czerwonego sztandaru. Jest to lokal Komsomou. Dom niemal przylegający do kościoła wywiesił czarno-czerwoną flagę anarchistów. Ręce świętych z portalu kościoła, wzniesione w hieratycznym ruchu, błogosławią ulicę. Na tej ulicy niekiedy podnoszą się w górę na czyjeś powitanie ręce żywych ludzi, ściśnięte w pięści ruchem, który nie ma nic w sobie z hieratyzmu. I ulica ta jest hiszpańska i domy hiszpańskie i kościoły wzniosły ręce budowniczych hiszpańskich i mowa tych ludzi jest hiszpańska. Trzeba jednak przyjechać z Madrytu, z Walencji, Barcelony, z frontów południowych, z Iznalios i Guadix, żeby odczuć jak bardzo to Bilbao nie jest dziś hiszpańskie. Patrząc widzi się najpierw miasto takie jak Sosnowiec, jak Białystok, to znaczy przemysłowe, źle zbudowane, nędzne i bogate. Luksus wielkich banków sąsiaduje z brudem nędzy. Chaos budowniczy i społeczny. Kopalnie wchodzące wprost w miasto, złoża najbogatszych po riffie ród żelaza, rozrywy całe wzgórza. Bilbao leży w dolinie nad rzeką i kanałami niczym na skraju Rynsztoka. Ale nad tym sosnowcem brudnym i nędznym falują zielone fałdy gór. Tej zieloności nie ma na płowych płaskowzgórzach Hiszpanii. Nie ma też lasów szumiących nad miastem. Jakieś Zakopane, jakieś Karpaty z połaciami wielkich połonin. Na stokach rozsiadłe, przysiadłe do ziemi chaty. Góry ciągną się daleko, rosną powoli amfiteatrem, tak że tych chat widzi się dużo.